To, że swoje gęby, to nie powie nikt nic Gadam, rapuję, przewijam, z żyć Chcę być Ciebie blisko, bracie i to wszystko Do szczęścia mi niewiele, co ja daję, rap śmielę Co, kto, gdzie, kiedy i z kim Ja, teraz, tutaj, wyjdę i dym znów prosty plan, obraca się w czym Zapalam, gaszę, zasypiam i wstaję, jadę dalej Wprost do ronda i zaglądam w okolice, na dzielnicę Mam korzenie, mam marzenie, mam sumienie, mam pragnienie Mam w to gram, to powiedz, co mi to zabierze Może Ty gadasz, gdy się, chcę płakać Jedni mają niby radę pierdolą i do się zaśpać nie czują się winni kupują świat zimny A ja tu w komitwie zostanę TdW A ja tu w komitwie przy i i Dymie Zapierdalam tą lirykę nie do dotknięcia ręką Jest tylko dla mnie i w tym jest kurwa pięknie Jest tylko dla mnie I dla tego, który wiedzie mi położył swoją Teraz świat ich to się Przecież jestem zimnoś, będzie dobrze, możesz wiedzieć A teraz chłopak długo nie przestanie siedzieć Chociaż będzie to z honorem, a ty Jesteś zwykłą kurwą Zasługujesz by żyć? Nie mnie o tym sądzić Więc zaprosz do siebie mego ducha Nie sam dobrze wiesz Nie chcę o ciebie wiele niespokoju W jeszcze siły w moim ciele Jeszcze więcej jej jestem Ja Łałapię to chwilę dzięki Bogu od życia coś dostać bo jest we mnie w upadę, z bo jest we mnie Tak mój czas spędzam, jak chuja im wkręcam Narkotykowe konspiracja ścierwa Dochy znowu szercze, po trawniku ci depcze Z każdej strony atakują syny Przypierdolą się bez winy To nie dla ciebie, ale teraz słuchasz tego narratora Ostuskiego. Tylko dla ATDW Już nic nie zmieni tego, że to wiedzie się z potrzebą Przekazania własnych myśli Nie będę cię obrażał, zostawię to bez komentarza Bez niepotrzebnych zmieści można życia przejść Brak spokoju, brak ciszy, czasami wystarczy chwila Chwila, która zrobi z ciebie debila bez wątpliwości, w każdym zakątku gości. Bez wątpliwości, chuja na nich ładę jak na ladę. Co ma być, to kurwa będzie. Bez tego kurwa się nie obejdzie. Ile byś doby, cofnął czas. Ile byś doby, zło nie dotykało nas. Aby ze wszystkich zdążyć, nie da ci poglądzieć. Nie da satysfakcji wrogom, podążać drogą, podążać waszą drogą. Wyso kurwo, sobie cenie to pod podziemie. To lojalność i szacunek. Bierdą sztuczny wizerunek. W kurwa nieuczciwa kurwa. Najwyższy czas poszlić realnie. W imię czego? W imię ojca, syna i ducha świętego. E, nie ma tego złego, co na dobre, by nie wyszło nie wszystko co się świeci, to jest złoto, Uwierz dziwko Że nie sztuką jest to zajęć, bo stracię A co było, już nie wrócić do tego bym tego swego, traktu jak siebie samego